nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowem. A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie. A zaraz z onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga.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 i znaleźli Maryją i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie, i ujrzawszy rozsławiali to, co im było powiedziano o tym dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali, lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.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 i w łasce u Boga i u ludzi.